w mniejszym, ale też. Co do tej oferty artystycznej jeszcze, to jeszcze może ostatnia rzecz. Co w tym roku jaka oferta tutaj będzie, jeśli chodzi właśnie o kwestie właśnie te rękodzieła, tak kwestie. Wiesz co, te tematy jeszcze są dopinane, także za dużo ci nie powiem. Na pewno będzie okay. sporo e, stałych bywalców tak zwanych z rękodziełem, jakaś ceramika, oczywiście plakaty... Yy, wydruki, printy no to jedno i to samo, ale okej. Okay. miało być <grymio> zabrzmiało profesjonalniej tak, będzie dużo printów pięknych druków i tak dalej yy, będzie trochę nowości na pewno yy, trochę jakiejś nowej yy, ciekawej biżuterii może no, oczywiście rękodzielniczej yy, ale to już wszystkiego się trzeba na miejscu dowiedzieć okay. yy. nie jestem pewien czy będziemy wszystkich ogłaszać ale na pewno będzie coś super świątynia Dumania też będzie. Oczywiście, że to tak jest bez tej też świątyni. Unikat wydaje mi się też rzecz, no, no, nie spotkałem się z podobnym konceptem, że tak powiem, y, na innych y, imprezach tak, tego typu szeroko pojętych. Wiesz, mało kto ma wielkie drewniane tipi, nie? Tak, w mało... sensie wigwa, nie tipi, ale. Tak, no. tak. Ale miejsce idealne, żeby wychillować, odboćcować się. Tak jest. Tak. E... No nic, dziękuję bardzo za y, obecność, aczkolwiek jeszcze, że y, tak powiem, nie opuszczasz radia, bo jeszcze tutaj y, y, za chwilę będą modlitwy, gdzie tutaj, y, psychodeliczne, gdzie tutaj wszyscy razem kolegialnie, czy o kolektywnie, lepsze słowo, y, jeszcze sobie tutaj... Y, no, tak jest, po, lecimy dalej. Poimprowizujemy, a ta, powiedzmy, ta taka bardziej, no... Y, Konserwatywna, nazwijmy to, część audycji mm -hmm. e, tradycyjna właśnie teraz e, dobiega końca. E, o, Mikołaj widzę, to jest bardzo... E, coś, go, coś go rozbawiło. Tak. E, Elder, czyli chyba no, jedna z dwóch największych... E, nie chcę mówić gwiazd, ale mogę powiedzieć no, tak, gwia gwiazda. To są już gwiazdy, oczywiście. E, mm, i... Nadal kochane chłopaki, ale już gwiazdy. Tak, e, i horyzont tak. E, myślę, że e, idealny będzie na zakończenie e, niniejszej audycji, a tymczasem e, dziękuję za uwagę. Dziękuję Ci Adam, bardzo za zaproszenie. Dziękuję do bardzo. Zobaczenia. Moim gościem było. Do usłyszenia. Tak, moim gościem był Jędrzej Wawrzyniak e, i no mm. nic to do usłyszenia i zapraszamy do słuchania Radia Fera. Outrock, Avantprok, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona roku progresywnego i psychodalicznego. Czwartek, godzina 23. Radio afera! Rokowojadek!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 Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. <grym> Dobry wieczór. Teraz będziemy się bawić. <grym> teraz będziemy się bawić. Nie ja muszę zacytować. Ta bardziej konserwatywna część audycji się zakończyła, teraz, teraz będzie... <grym> <grym> teraz będzie bardziej liberalna, tak? Tak. <grym> Za przeproszenie, liberalna. No dobra, no to kto powie co tu będziemy robić? Ja myślę, że będziemy trochę rozmawiać na przykład. Będziemy. My będziemy mówić o tym, co nie zagra na, na Red na festiwalu. Wywiad na odwrót. Co, co nie zagra na Red Co nie może, albo nie chce, albo nie jesteśmy w stanie tego załatwić. No dobrze, to ta audycja nazywa się Modlitwy Psychodeliczne. Naszym gościem jest Jędrek Wawrzyniak. Przede mną zasiadają również osoby takie jak Adam Katolik. A przede mną zasiada taka osoba jak Mikołaj Żurakowski. I jeszcze Maja Haczyńska tutaj też zasiada przy stole jednym, naszym wspólnym. Jest prawie okrągły. Um. No taki L, to taki pgięty. Jest to ćwiartka jabłka. Um, no i nie bez powodu nazwaliśmy ten dzisiejszy odcinek rozmową z Jędrkiem, bo faktycznie to taka forma wywiadu trochę nam się już wyczerpała, ponieważ ile go można męczyć o te sprawy z Red Smokiem, tym prawdziwym Red Smokiem. Także stwierdziliśmy, że a co gdyby sobie takiego wymarzyć racmoka, który się nigdy nie wydarzy i by się nie wydarzył, ale trochę sobie może będziemy urajać, to by było, po gdyby się. Pofantazju po tak. halucynacje, Imaginujmy. To by też musiał być taki recmój taki inter, nie intergalaktyczny, tylko jak to powiedzieć. Między różnymi czasami, tak? tak? Bo to są zespoły z różnych dekad. więc Międzywymiarowy. Tak, trzeba by założyć, że to jakiś wahików czas musiałby istnieć i te zespoły musiałyby tam jakoś się tam <śmiech> przejeść. Mówić. No ale ktoś by musiał stać z martwych, po prostu. Po prostu. Nekromancja. Czy jak to tam? Najlepiej. No, <śmiech> to może kilka słów na temat tej formacji, która wybrzmiała, bo ja myślę, że River Bizar mógłby zagrać na Red Smogu, ale tutaj właśnie trzeba byłoby trochę te dekady pozamieniać ze sobą. Tak Jest to odpowiedź na szybko. Tak. Nie, no jasne, trzeba pozamieniać Już wiadomo, że to jest niemożliwe Ale Gdzieś tam ta nostalgia Do starych dumów cały czas jest No nie Często takie klimaty się u nas tak pojawiają Na Red Smoku Myślę, że tak naprawdę w tym roku Dopiero taki naprawdę Old School się pojawi Jest to zespół Warning z Wielkiej Brytanii Ale no może właśnie przez to Gdzieś tam te przypomnienie Starych zespołów, które dobrze grały Właśnie przyszło Jednym z nich jest właśnie Reverend Bizar Który gdzieś tam przez całe życie nam Towarzyszy mi Czy moim przyjaciołom Partnerom krewnym I tak dalej Między innymi nasz... Kotom też nasz musiały to... tego słuchać Nasza kochana Wiesława, z tego co pamiętam, zawsze biega po red smoku z wielkim ekranem księdza przedziwnego na swoich plecach. Z całym szacunkiem, to nie jest żaden ekran, tylko sama to. A, to samo, to, to samo. Mm -hmm. O Boże, pozdrawiam Wiesiunię. Prawdziwa fanka. Wow, super. E, także. Ksiądz Przedziwny jest z nami co roku tak naprawdę duchowo. No ja myślę, że gdyby oni, czysto hipotetycznie, ponieważ tylko w taki sposób dzisiaj myślimy, pojawili się z tym na scenie i już to się ten, ten temat się gdzieś tam pojawił, że myślę, że wróciliby z wielkim hukiem. Podobnie jak na przykład Pentagram teraz miał swój moment takiego powrotu i ludzie trochę ich odkopali, że ej, to są przecież legendy, oni zaczęli jakieś rzeczy 40 lat temu i tak Tutaj myślę, że mogłoby się wydarzyć coś podobnego, że ludzie mieliby taki. Tak, no Pentagram cały czas gdzieś, tam jednak no tak. był. Cały czas funkcjonował. Jak mm. ten Bobby miał lepsze dni. Tak, no przez chwilę był bez Bobiego, teraz z Bobim znowu mm. i, i tak, to tak, jest tak. znowu super. No ale Reverend Bizar, od lat wielu nie było. I już nie będzie prawdopodobnie. Kto no wie, to... ale raczej nie. To jest takie dumowe. Już nie no będzie. Właśnie tak nie, będzie. Ta, tak, nie na, nie tak nie ma nadziei. Nie ma nadziei. Złornik jest trochę inaczej, bo wracają po 20 latach z nowym materiałem, bo to było 20 lat na przetrawienie całego smutku po ostatnim mm. albumie i myślę, że tyle naprawdę było potrzebne, żeby to przetrawić, i wracają z kolejnym materiałem na kolejne 20 lat. No to który to będzie? 30... Red Smoke 2046. Wspaniale 30 który Czekamy, czekamy, czekamy. Tam na no tak. Mm. 31 tak, jeżeli dobrze liczę No bo teraz jest 11 To już można powoli ogłaszać Warning na 31 Red To co? To teraz podróż w przeszłość Zespół, który również na pewno nie zagra Tak, końcówka lat 60 Papuszka. Papuszka falista. Niewyczerpany temat. Po temat bez dna. Na każdej okładce jakieś odniesienie do tej nazwy. Wow. Mm. Ale czy, czy był utwór faktycznie o papuszkach? Tego nie wiem. Y na chyba płycie swojej ostatniej, po wielu, wielu latach, którą wydali, jakoś. You're, living, you're all living in Kukuland To chyba coś tam, coś tam było Ale nie, nie jestem pewien Nie, no w każdym razie myślę, że tu bardziej chodziło o samą, samą nazwę I, Więc po co, po co jeszcze robić? I'm compressing the comp on a cockerel's head To jest, to? Bo to jest coś tam z Może? czesaniem No generalnie bardziej słynęło z ciekawych tytułów Zabawnych tekstów no i właśnie tego, że papuga jest wszędzie. Um, ja myślę, że w ogóle temat papuszki falistej to jest tak urocze stworzonko, a oni po prostu jeszcze na, na tamty czasy, tamte czasy, początek lat 70. krali naprawdę y, ciężko. I to się wszystko jakoś tak bardzo ciekawie, mimo wszystko broni, że nie ma w tym że znaczy jest pewien rodzaj śmieszności, takiej, e, takiego żartu, ale że fajnie to wygląda chociażby właśnie na okładce pierwszego albumu, jak ta papuszka. E, ujeżdża rumaka. Tak, w powietrzu wręcz. Tak, to prawda. Jest to potężna popuszka, ale no już z kolei, właśnie, e, okładka wspomnianego przez Ciebie ostatniego ich albumu jest dosyć. Tak, ale to po przegięte. wielu latach tak. Tam się zmieniał skład 15 razy. E, mm. Tylko Burk który był założycielem basista i wokalista, e, siedział tam cały czas. Yy, niedawno niestety też yy, zmarł Tak, nieodżałowany, yy, nieodżałowany. Aczkolwiek yy, Tak, tak yy, No okładki też były ważne w ogóle Przez yy, pierwsze pięć płyt Oczywiście zasada pierwszych pięciu płyt Którą ja wyznaję z wieloma zespołami jak i tak dalej yy, To właśnie bardziej było najcudowniejsze przez te pięć płyt. Później troszeczkę tam zachłysnęli się też AT-sami, syntezatory, oh. delaye na perkusji, Phil Collins i tak dalej. To była plaga było no, okej, okay, ale tak, wszyscy chcieli brzmieć tak samo. E, więc te pierwsze pięć albumów to jest Sztos. I taki klimat, taki band, gdybym mógł mieć na Red Smoku, no to byłbym najszczęśliwszy. Dwa, że bardziej towarzyszy mi całe życie od dzieciaka. Mm. Tata mi dał na kasecie, słuchałem Walkmanie, na zasypiania, i na zmianę z Black Sabbath. I, I tak, to jest zdecydowanie mój ukochany zespół lat 70. Stary, ale to jest historia każdego obywatela, polskiej osoby jakiejś obywatelskiej, która... Um, zna bardziej to zna od swojego starego, który no, słuchał. Jeżeli się ta osoba urodziła w latach 90 czy później 80 tak? I ojciec nie słuchał nie w 70 latach radia polskiego. Tak jest. No, to, jest to jest przykład jest. zespołu, który y, z tego co wiem, no, no, Polska ma jedno z największych audytoriów, tak? Jeśli chodzi o... Tak, tak. tak ten zespół jest y, najbardziej znany właśnie zespół, w Polsce, w Wali. W, Wali, i, no, w Wali, powiedzmy, egzaku, tak, o, tak, Tak, tak. I to wszystko. Na tym się kończy. Później <laughs> się Później Metallica ich na płycie Garaż, dwa kawałki mm -hmm. eee, i nagle ludzie o, ale taki zespół był no. mm. to znaczy pewnie ci, co mieli wiedzieć wiedzieli, ale no na pewno wiele osób się to wiedziało, no i ich najpopularniejszy kawałek Bret potem Metallica grała praktycznie jak swój i masa osób wow, wow świetny kawałek, znasz Metallica nagrała Bret no ale to nie jest Be Metallica. Co? Ani, o, jak, jak. O, oni tak nawet dalej. koncert zaczęli na Woodstocku bodaj e, od Bret tak. Fan, jasny, standardowy no. kawałek, ale nie był ich, ale grali go świetnie no. mm. Dobre, dobre czasy to były. Eee, no, właśnie. Więc, ale... A jeszcze taka tylko ciekawostka. Też nie bez przyczyny ten zespół tutaj jest. Eee, ich logo to takie, nie z pierwszej płyty, ale takie trochę bardziej już fikuśne, zamaszyste, <grym> tak bym to nazwał. Ich klasyczne logo yy, Polecam sobie porównać z pierwszym logo zespołu Elder który w tym roku Ej, wystąpi faktycznie. na smoku, ponieważ jest to po prostu pełna inspiracja, kradzież nazwijmy, ale jeśli kraść to od najlepszych jak już dzisiaj mówiliśmy yy, i tak i, i to jest bardzo fajne też takie nawiązanie. Tak, jak to powiedziałeś to to widzę specjalnie sobie no tutaj opaliłam i wow. Tak, dokładnie tak samo tylko inne A czy oni kiedyś y potwierdzili? Y tak. Okay. Mi, mi potwierdzili. Po prostu, Gadałem z nimi kiedyś i jasne, był super, fajne logo. <grym> super. A y czemu akurat ten konkretny utwór wybrałeś? The Rape of the Lock? Y wiesz co, jakoś mi się po prostu kojarzy z dobrymi czasami. Słuchaliśmy sobie z bratem i, i ten kawałek zawsze, wiesz, przez... Energie, solówy dzikie i mm -hmm. fajny refren. No, gdzieś tam nam siedział. Y, mógłbym całą audycję zrobić o tym zespole, i więc, no, jeden kawałek musiałem wybrać. Nie chciałem, żeby to był też Bretwan czy Parent, które są takimi sztandarowymi kawałkami, tylko coś trochę mniej znanego, może, właśnie z pierwszej Jasne. płyty i dlatego. Nam no, się też, powiem Ci, że przy różnych okazjach zdarzało opuszczać y utwór, nie niedawno chyba leciał Guts przy okazji tak. Proto Doom Metal, mm -hmm. bo też ten zespół y, można wpisywać w przeróżne te proto-szufladki, czego oni tam nie wymyślili. Ten riff zagrał, to typowy stoner, stoner band prostu, jakiś, albo tak. właśnie nawet y, lekko y, zdumowiony. Tak, tak, tak, za tak, to tak, Bred tak. Fun, no to heavy. Y, tak jest. Ale z, y, samo Rape of the Lock też skojarzył, no to jest takie mocno anti-establishment y, mm -hmm. Utwór e, o długich włosach i w ogóle też sobie tak pomyślałam. O Red Smonku, gdyby faktycznie się odbywał e, te 40 lat temu, jako taki e, też byłby takim w sumie drugim Woodstockiem, można powiedzieć. No tak, <laughs> Jakby tak. ktoś by na niego aż tak pozwolił? Chyba nie. No nikt. nie, myślę, że nie. Chociaż kupiłem. Przed... 40 lat temu to był już jeden. był, nie? nie? No, no tak, 50. Wtedy, no tak, ale z 50, no to no, no. mogłoby być ciężko. Także też jest tutaj, myślę, to ciekawy dobór, jak się przenoszą pewne jakieś takie, nie wiem w ogóle kto, jakieś takie wpływy tych czasów, tego lata miłości, lat siedemdziesiątych do teraz. Chociaż w sumie też, no, jako że PRL był jakimś tamtym najbardziej wolnym barakiem, jak to się wtedy mówiło w bloku wschodnim, no tak. ex z, z Węgrami, e, tak zwany gulaszowy socjalizm, <głos> który, e, to się jak się nazywa gulaszowy? Tak publicyści to nazywają po latach. Gulaszowy socjalizm Janusza Kadara. E, no to... E, ja to chciałbym o tym później wspomnieć Jak pewien polski zespół się dalej pojawi No ale może wspomnę teraz Jak już jesteśmy przy tym Był taki festiwal bardzo fajny W Kaliszu się odbywał Chyba pierwsza edycja w 1969 roku i ostatnia w 1973. To się nazywało Festiwal Awangardy Bitowej. Także to jest przykład właśnie tego, jak z jednej strony trzeba było to nazwać, trzeba było unikać tej nazwy rock, mm -hmm. Aha, no rok, rok progresywny, czy rok psychodeliczny, tak? Ym, nie można było użyć słowa psychodelia, tak czy, czy rok, ale no tam awangarda bitowa, no ale mniej więcej o to chodziło, tak? Tam wczesnym laboratorium było zespół Akcenty Sławomira Łosowskiego, y, czyli bardzo, bardzo wczesna inkarnacja kombi, nie mająca totalnie nic mm -hmm. wspólnego, wspólnego no, z, y, z tym tym kombi, o którym powszechnie się kojarzy i tam jeszcze y, stres chyba poznański też mm -hmm. był na z Poznania nie no to daleko nie mieli i jeszcze tam y, chyba z drujana też taki zespół taki dziwny y, tam chyba występował i działo ja, się ja, ja, ja, Jan Wawrzyniak założył z drujana cofnął się w czasie ha. <laughs> tam, no tak i, tak chyba miało być y, no właśnie a bardziej w ogóle chyba w 82 lub 3 roku grało w Polsce zdaje się a później dopiero hmm, po, po roku 2000, ale nie pamiętam, który. Byłem na nich dwa razy, ale nie pamiętam, jakie były widz... lata. Wiele lat temu. Widziałeś na żywo bardziej? Dwa razy. We skulapie. No co ty? Naprawdę. Grali co? Tutaj, I tutaj? z dwoma różnymi gitarzystami. Który to był rok? E, no nie wiem, dawno temu. Z 10, z 10 lat temu na pewno. Chyba może, może nawet więcej. 2007. C7. Yy, drugi raz przyjechali do Polski. Ja pamiętam, jak grali trasę w 2004, ale nie miałem pieniędzy, żeby się wybrać do Zabrza. A, Zabrzu. No to tam no, też już nie było. Ja pamiętam, tylko ten jest Coolab i ostatni koncert z nimi, który widziałem, to jeszcze był z gitarzystą w ogóle Dio. Yy, w sensie nie Dio, ale gitarzysta z Dio. Yy, on się chyba Goldie nazywał, dobrze pamiętam. I yy, to... Ciekawe było, ale on właśnie bardzo lubił dużo delayów, dużo bajerów, pogłosów i ten koncert był trochę w innym stylu, mimo że grali stary materiał, a pierwszy koncert, który widziałem tam nazywał się gość, bodajże Simon Lees i to było świetne, typowy, klasyczny hard rock, solowy, no mercy, Pazur. świetne. Pazur, rokowy pazur. Tak. <śmiech> nie mogłem się powstrzymać. E, tak jeszcze szybko ad vocem, e, ogólnopol... OFAB to się nazywał ogólnopolski festiwal awangardy bitowej. E, jeszcze tam e, nurt był, także no też pasuje, nie? Nurt mm -hmm. jeszcze był zespół Maszyna Rytmiczna na przykład o takiej nazwie Krzesimira Adamskiego. jestem ciekaw jak to brzmiało jak brzmiał Krzesimira Adamski w zespole Maszyna Rytmiczna jak brzmiał Krzesi Adamski grający na skrzypcach, tam psychodelię no technicznie tak mógłby grać, tak, jakiś generalnie mogliby też na recmoku zagrać gdyby to nie były te czasy, które mamy, ale no. Tak. dobra, no tym bardziej że Kalisz i pleżew bardzo blisko, tak? no pewnie, 20 parę kilometrów. tak no to co? posłuchajmy muzyki. Ok. Trochę, tak, jakby mała drobinka Queens of the Stone Age z tego albumu pojawiła się na recmałku. E, tak, Nico ze swoim składem. E, no, uczucie niesamowite takiego gościa sprowadzić, który grał w Queensach przez jakiś czas, oczywiście we wszystkich innych e, projektach ze słonecznej części Ameryki no i bardzo to było fajne oczywiście też nie umieszkał zagrać paru kawałków i nie możemy tego nazwać w sumie coverami nawet bo to no tak, w sumie. on grywa kawałki w których czynnie brał udział w kompozycji i wykonywaniu także no, było to super zdecydowanie no, ale na resztę to chyba nie ma co liczyć. Ale myślę, że ten zespół jak na razie z wybranych na dzisiaj składów jest najbliżej czysto hipotetycznego zaistnienia kiedykolwiek, bo jeszcze... W sumie żyją. Eee, znaczy Mark Lanegan nie. Nie, Mark Lanegan eee, tak, nie, mi, ale. Tu mi zależało na tym kawałku e, Song for the Dead, z płyty Song for the Dead. E, właśnie ze względu na to, no, jak Lannigan. ja to nazywałem Lanegan Era. Mhm. E, bo dla mnie przynajmniej Quincy wtedy byli najfajniejsi. Uwielbiam właśnie ich początki. E, pierwsze trzy, trzy płyty, cztery. Pięć, przepraszam no, Oczywiście zasada, zasada, zasada pięciu płyt tak? <laughs> e, oczywiście bardzo lubię Późniejsze płyty też, ale to Totalnie no, no, Zaszły pewne zmiany tak? Brzmienie się trochę zmieniło e, Poszli do przodu i nadal Super lubię, ale te początki Gdzieś tam siedzą, wspomnień, czar e, I właśnie Jeśli już, to, to W tym stylu, gdyby zagrali Byłoby cudownie ale no jasne, oczywiście, że są w zasięgu, bo wszyscy żyją, wszystko się zgadza, oprócz Lana oczywiście. E, aczkolwiek tutaj już kwestie finansowe. Trzeba no. by wygrać jakiś tam eurojackpot czy coś i im zaproponować, to może by się udało, ale poza tym nie ma szans. A, a czy my na antenie y, wspominaliśmy już, że ktoś tobie powiedział, słuchaj, napisz do Josh'a maila, że jesteście zajawkowiczami i on się na pewno zgodzi zagrać za pół darmo. Tak, tak, tak. Zdarzały się takie teksty. Czyli nie tylko my jesteśmy delulu. Dobrze wiedzieć. Um, no ja myślę, że Pleszew zostałby rozniesiony w drobnym makie, jeżeli Queen's of the Stone Age zagrałoby na Red Smoku. Um, z limitem do tysiąca osób tak, na koncercie. Tak, tak. tak. Myślę, że wszystkie te osoby po prostu wybuchłyby na tym koncercie. Nie no, Rudy Elvis w Pleszewie? Ja pieprz. <głos> <głos> ale parę lat temu udało im się to zawitać do Polski, prawda? Na jakimś festiwalu takim większym. No to... to Na no openerze? To, tak, tak, tak, ale to, tak, ale to jest taki... No, to już dawno, dawno nie tak temu. Nie klimat. No ale grali, co, w zeszłym roku w, w Progresji to... chyba? o. No. W, w zeszłym roku wypadali. A faktycznie, no, tak. Było coś. No, no, no. no. no, no tak mi bardzo Ja widziałem ich też parę lat apenek. temu w Berlinie i było świetnie. O. Dużo starych kawałków, dużo nowych. Nie, no, wszystko się skazało. Mogłeś ten zagadać do czosza no, i tak, że... no, krzyczałem do niego, ale byłem 150 metrów od niego i nie usłyszał, za to kopnął jakiegoś fotografa chyba A, to tam kopnął tego fotografa. Foto, tak mi się wydaje, Fotografkę. To, fotografkę o, fotografka, Fotografka to była okay, to z, tego, z tego, co fotografkę. kojarzę. Ciek nie. Ciekawych rzeczy tu się dowiaduję. Tak, Ty, tak, <laughs> No. To może dobrze, że nie przyjadą, bo jeszcze by nas pokopał Takie wiecie, marzenie o głowy A, nie, nie. Fajnie by było, ale nie skupiajmy się na tym Tak, zostańmy w sferze jednak tutaj y, Jakichś naszych imaginacji oraz Jasne no. Co? Mhm. Wydaje mi się też, że są jakieś duże kapele Które też gdyby ten timing się zgrał To na początku swojej kariery mogłyby zagrać nie wiem, na przykład taki Ghost po pierwszej płycie spokojnie by wjechał na, tak. na Red Smoke, a, a teraz to już no, nie zmieściliby się na scenie. No nie. Więc... Nie, nie, ale to już wiesz, inne też tematy finansowe plus mhm. y, jakiś efekt niedostępności. No bo tak. Oni bardzo mało grają i tylko specjalne eventy, więc to też o to chodzi. Trzeba sobie budować. No chyba, że potraktowaliby nasz event jako specjalny. A. Mamy, wiecz, drewniane tipi, nie? wam, przepraszam. Święty nie ci, Święty niedomania. No właśnie, a kto ma? Nie wiem. My. <śmiech> Mamy ładny staw, w którym nie można się kąpać, kaczki. No nie <śmiech> wszędzie to jest. A na pewno nikt nie ma akwaparku Aqu po drugiej no stronie, właśnie, więc no, już tym nie bym ich skusił prawdopodobnie. No, jeśli lubią się kąpać, pływać, to pewnie gdzieś tam weszli w to, jak gdzie tak w przełędzie. Tak jest. Wracamy do wątku polskiego, który on się w sumie przewija za każdym razem, kiedy Jędrek się tutaj pojawia i są dziwne pytania jakieś stare polskie zespoły, <głos> uh, które też gdzieś tam w, w tożsamości redsmoke były delikatnie wplecione, takie złote nitki. Um, no i co? Też musimy pokmienić tą polską scenę, jakby to było, gdyby młody zespół SBB wjechał the song, blues band w latach 70. na pleżewską scenę. No, to by było coś. To zagrajmy.